XFY Audioblog Nowych Technologii Na program zaprasza Creative Realny dźwięk w wirtualnym świecie Wideorozmowy za pośrednictwem internetu To obok przesyłania obrazu Także przesyłanie głosu Czasami głos jest ważniejszy niż obraz Szczególnie wtedy, gdy mamy niezbyt szybkie połączenie ze światem Łukasz Pilarczyk, Creative są dwie możliwości. Możemy mieć zewnętrzny mikrofon bądź mikrofon wbudowany w kamerę. Oczywiście zawsze jest potrzebny, ale to zależy od tego, co będzie dla nas wygodne. Mikrofon wbudowany w kamerę, prosty mikrofon będzie nam utrudniał sytuację, jako że będzie zbierał również dźwięk z otoczenia. Dźwięk naszego rozmówcy z głośników. To powoduje zapętlanie się tego dźwięku i często powoduje zniekształcenia. Są na rynku kamery, które posiadają systemy zabezpieczające przed tym, systemy, które są w stanie wybić odbierać głos kierunkowo, czyli mikrofony odbierają tylko nasz głos, wycinając cały hałas otoczenia. Jest to kamera Live Cam Voice, która posiada dwa mikrofony wbudowane, które są w stanie zlokalizować kierunek dochodzenia naszego głosu i wyeliminować pozostały hałas z zewnątrz. Jeżeli kamera nie ma jakiegoś szczególnego systemu, który poprawia jakość dźwięku wbudowanego mikrofonu, to wtedy najlepszym rozwiązaniem jest zestaw słuchawki z mikrofonem. Ponieważ dźwięk ze słuchawek nie dociera do mikrofonu, nie ma tych dodatkowych e, zniekształceń i tak samo rozmówca słyszy nas o wiele lepiej z mikrofonu, który mamy bliżej ust. My tak samo słyszymy lepiej rozmówce i to połączenie jest lepszej jakości. Nie słuchają nas koledzy w biurze czy, czy przypadkowe osoby. Rozmowa jest bardziej intymna w w zestawie słuchawkowym. Był to XY Audioblog. Creative. Technologie wyprzedzające czas.